Feranek – najlepsza pobudka w Poznaniu. A dobry Poznanie Minęła godzina dziewiąta To oznacza, że Nasz pobyt w Aferanku Wkroczył y, w decydującą W terminalną fazę. fazę Ostatnia godzina dzisiejszego Aferanka Ale przed nami kolejne 364 poranne Spotkania z country no właśnie, Myślę, że musimy jednak tutaj jeszcze porozmawiać Z Naczelnym I y, y, y, no, skoro Zmieniamy profil, skoro Radio Afera staje się teraz rozgłośnią grającą głównie muzykę tubą country. Tubą country. Polską tubą country. Musimy zmienić ten dżingiel. To jest moje dzieciństwo, to jest moja młodość. Kura to jest jakby dżingiel, który słyszałem, budził mnie mm. przez wiele lat, ale skoro country musimy to zmienić, żeby to nie była kura... Kojot! Au, au, au. Absolutnie, to musi być kojot Poranne kojoty, zapłoty Słuchając tego serwisu informacyjnego Moje grunwalsko, łazarsko, raszyńskie serduszko Płakało, krwawiło Ale porozmawiamy sobie o tym po, po przerwie muzycznej A przed nami artysta pochodzący z Kępna Oczywiście artysta country Bo jakżeby inaczej szefner w utworze nigdy więcej Ale mam nadzieję, że nie nigdy więcej country Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów Wpadać w dziury głębokie jak piekło Mówić kocham, gdy to już jest przeszłość Leżeć całe dnie w łóżku, czekając na cud Znów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 ja nieco będzie dalej, choć jeszcze nic nie ugrałem No mo, Proszę zajmijmy się sobą, ludzie tak szybko odchodzą Rest in peace, my Fisherman. To jedyny zdrowy mak, którego w diecie mam W tym tym światło Raz ciemno, raz jasno jest Kto zmienił nam hasło Nie potrafimy zalogować się W tym światło jasno jest ktoś zmienił nam hasło nie potrafimy zalogować się w tym światło raz ciemno, raz jasno jest ktoś zmienił nam hasło No i tak, właśnie, tak, muszę przyznać tobie, Bolo, że naprawdę wstrząsnęła mną ta informacja wczoraj przedstawiona przez pana prezydenta. Miałem nadzieję, że to jest jeszcze element tego trochę zapowiadanego dnia dzisiejszego, czyli prima previs ale obawiam się, że niestety mówił serio. No, wiesz, dla mnie to jest dokładnie tak samo jak z reprezentacją Polski w piłkę kopaną, czyli, że niby człowiek wiedział, ale jednak się łudził, nie? Bo no, znamy, znamy, znamy arenę, nasze, nasz firtel, nasze rewiry. E, przepiękny budynek, mega ładny, Kona, ale no, no, no trudny. Wiemy, no. Że, wiemy, że trudny. Wiemy, że jakby to było bardzo trudne przedsięwzięcie. Więc nie jest takie super zaskoczenie, ale no jednak mieliśmy nadzieję, że, że, że będziesz to tam. No. Ja miałem ogromną nadzieję. Ogromną nadzieję pokładałem, ale no rozumiem. Pan prezydent wyraził ubolewanie. Cóż tutaj... Można więcej dodać. No będziemy mieli może inną halę. Halę na 5000 tysięcy osób. Czy, czy to dobre rozwiązanie, Bolo? Co ty o tym myślisz? No, z tego, co gdzieś tam widziałem, czytałem, to ta hala ma stanąć obok areny. Yy, jest to, to jakiś taki ciekawy pomysł, inne koncepcje zakładają, że jednak będzie to w zupełnie innej części miasta nie wiem, w sensie ogólnie sam pomysł remontowania areny był genialny, w sensie w ogóle projekt był fajny i, i, i podkopanie areny jeszcze niżej w ogóle super chociaż jako mieszkaniec no obecnie już Jeżyc, ale do niedawna Grunwaldu yy, miałem pewne obawy Mm, odnośnie komunikacji, że jednak w Poznaniu jeszcze nie mamy metra i dojazd do tej areny może być dość y Trudny. No, komunikacja publiczna albo rowery, z ostatnio zmieniony plan zagospodarowania wokół stadionu, też jednak w planie ma ukrócenie tych, tego rozjeżdżania przez zmotoryzowanych okolic. Nie, no to jest akurat, bardzo spoko, bo to jest, to jest W dniach bardzo... meczowych. W dniach meczowych to jest ważne tutaj. No, ostatnio właśnie też taka rozkwina była, że wiesz, no, tam dwa razy do roku się zdarza. E, się, się zdarza jakiś maraton albo jakiś bieg uliczny w Poznaniu i jest, jest duże oburzenie, hurdur jak to można zamykać miasto dla mieszkańców, no to polecam mieszkać obok stadionu to wtedy zobaczycie, że miasto bywa zamykane, a przynajmniej nasza dzielnica bywa zamykana rozjeżdżana buldożerami jeżeli nasz zespół gra dobrze, to jest zamykana Tak raz w tygodniu, bo mamy ligę Potem jakąś ligę mistrzów konferencji Cokolwiek, Puchar Polski I się okazuje, że tych meczów jest tyle, że co tydzień Nie możesz dojść, wyjść Z domu, bo jest mecz To prawda Jestem tutaj Potwierdzam twoje słowa Bolo Jest tak, mieszkam w bezpośredniej Odległości od stadionu I jest to no, komunikacyjny Horror w tych dniach właśnie meczowych, no ale no cóż, no jest to no nasz sport narodowy, no a sport narodowy to, to trochę jak tradycja i tutaj nie, no nie można iść walczyć. Nie ma, wyjścia. nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Natomiast widzisz, afera afera afera arena. Meka, no, no, no, już. Yy, arena nie, ale teatr muzyczny będziemy mieli. I to akurat mnie bardzo cieszy, bo projekt też jest piękny, piękna lokalizacja. No właśnie, widzisz, i teatr muzyczny jest spoko, bo jest zaraz koło dworca, więc tam nie ma problemu komunikacyjnego, nie? Teraz poznańska kolej metropolitarna, metropolitalna się rozwija, yy, inwestycje są, więc ludzie spod Poznania będą mogli dojeżdżać na spektakle i to jest sztos, nie? No, arena nie miałaby takiego komfortu, nie? Tam jednak stacji kolejowej z bezpośredniej bliskości no nie, ma. na Górczynie Ja trochę liczę, że mm, że włodarze tutaj prawda, naszego wspaniałego grodu Przemysława mm, rozpoczną rozmowy z Właścicielami Z inwestorami Z The Sphere I może na przykład w Poznaniu Poznań byłby kolejnym po Las Vegas miastem Gdzie The Sphere zostałoby wybudowane. Wtedy odwiedzaliby nas Najwięksi Znaczy właśnie, to by było coś... wiesz, może nie wybudowany Tylko jednak należałoby The Sphere zrobić Tak, że jakby Obecna arena byłaby tą górną przykrywą, taką no, czapeczką na tej no sferze. I, nie? i to już jest jakiś pomysł, który by trzeba było powoli może przegadywać z architektami. No dobrze, ja liczę, że ta afera jednak nie zostanie zapomniana, że, że coś się tutaj z tym miejscem zadzieje, bo jest kultowe, jest piękne, jest wyjątkowe i nie powinno ulec zniszczeniu. Posłuchajmy sobie... Crank ilona i Lona czyli najpiękniejszego country na świecie. Texas sun you say you like the wind, Texas Sun. While the engine roars oh, Come on, roll with me Till the sun goes down The Texas sun Okay the Texas sun Caressing you from Fort Worth to Hammer law Come on, roll with me to the sun dips snow Texas sun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 Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Wiedziałeś, drogi Bolo, że jednym z największych fanów country na świecie jest Iggy Pop? No, oczywiście, że wiedziałem. Ja no, że tak. To dobrze właśnie. Myślałem, że Cię tutaj zaskoczę, ale jednak nie dałeś się... No nie, no, jest, jest fanem trupy trupa, więc a trupa trupa jest jednym z, no, na pewno najbardziej polskim znanym zespołem country na świecie. Absolutnie. Uwielbiamy, po, uwielbiamy tutaj ich interpretacje. Tego, tego, cudownego gatunku. Natomiast to jest, to był numer Sister Ray z, z ich ostatniego albumu, o ile dobrze że Natomiast, natomiast złapałem trochę za gubę, pamiętam, jak, jak, to zobaczyłem na setiście, bo Sister Ray to też jest numer napisany przez Lurida kiedyś tam dawno z zespołu The Velvet Underground i zaczął taką miałem rozkwinę, Czy to możliwe, że w ogóle trupa trupa coveruje? Kogoś, trochę to do nich niepodobne, a, a, ale nie, nie, nie, to jest ich autorski utwór. Czy trupa trupa przyjedzie w końcu kiedyś na Next Fest? Nie, pytanie, czy trupa trupa przyjedzie na piknik country w Mongowie? <grych> na piknik country w Gnieźnie, który już w tym roku razem tutaj jest z Radiem Afera będziemy organizować. Eee, kochani słuchacze, kochani poznaniacy, drodzy, Nasi, przypomnę Wam, że trwa jeszcze konkurs, do którym możecie się zgłaszać do wygrania. Jest nie byle co, bo trzy pojedyncze wejściówki na cały trzydniowy Nextfest, który startuje już za dwa tygodnie z okładem. A wystarczy tylko i wyłącznie wysłać SMS-a na numer 7248. Koszt takiego SMS-a to 246 e, już z VAT-em. I w tym smsie należy wpisać afera.next, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie, co ważne, wraz z uzasadnieniem. Pytanie brzmi za co najbardziej lubisz Poznań wiosną? Czekamy na te wasze smsy o godzinie 10. Rozwiążemy ten konkurs, wybierzemy trzech szczęśliców, z którymi spotkamy się na Nextfeście, bo Bolo i Lolo, czyli my, czyli redaktorzy redaktorzy ogarnięci, redaktorzy niepokorni, też będą na Next Feście. Będziemy no się tam widzieć, kowboja na falach. E, szukajcie nas w internetach e, poza radiem Afera natomiast, natomiast drodzy, drodzy nasi przed nami następna dzisiejszego dnia nowość również kowboje z Dolnego Śląska, z Wrocławia Cafe Trauma e, to jest oni są w ogóle, to jest ciekawe, oni są przedstawicielem takiego nurtu e, w country e, który ostatnio zyskuje na no, popularności e, który zawiera Elementy melorecytacji nazywane przez niektórych rapem. I, i... Trochę, trochę też bym ich określił, że oni tak eksplorują tutaj na tym polskim podwórku ten taką, taką niszę um, Ultimate Emo, country. Emo country to, to, to jest taki trend, który no, przyszedł do nas oczywiście e ze wschodu, ale, ale tutaj... korzenie tam chyba w k-popie w ogóle są tego, mm, tego trendu, tak mi się wydaje. E taki, taki był, kiedyś święcił zresztą sukcesy zespół Tatu i one, one pierwsze gdzieś tutaj romansowały właśnie z tym e -mo, emo emo country i, mm, i Cafe Trauma to jest tutaj polska Odpowiedź Posłuchajmy Dzisiejszej nowości Na święty spokój nie ma szans Się skapsli, Wszystko, pięknie, mam co zechcę Z tym, że za co się nie wezmę, to się uzależnie Na to przypnij mi pineskę W końcu tej wariacie lepiej wiesz, kim jestem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 Trudowne. Święty spokój, nie ma szans. no Nie ma szans. Jak jesteś kowbojem, to nie ma spokoju. Nie ma, nie ma. Musisz, yy, musisz cały czas pracować, zmieniać konie w locie i, i gonić to bydło po prerii. Taki to już kowbojski los. Ale wieczorem możesz rozprostować kości przy ognisku i posłuchać sobie pięknej muzyki. No, to prawda. Życie kowboja jest bardzo romantycznym życiem. Mm. Jest usłany kojotami. No, ale jest w tym też jakaś taka metafora. Metafora życia każdego z nas. Tego, z czym się mierzymy. każdego. Wszyscy dnia. jesteśmy kowbojami. Hmm? Brzmi jak film. Nakręcimy taki. Kiedyś. Razem tutaj z Radio Afera. Od dzisiaj, drodzy państwo, Radio Afera zmienia profil na nieco bardziej idący. Klimaty, country i stąd my dzisiaj prowadzimy poranek my, czyli Bolo i Lolo, czyli kowboje na falach. Normalnie słyszymy się w każdy poniedziałek od 22.00 w audycji Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie. Tam piękna selekcja country i tego nowego, i tego sprzed lat. Odświeżamy, uczymy się i uczymy Was. Poznajemy wspólnie country. Wyłuskujemy perełki takie jak ta, która również przed nami. Oj, tak. To jest, to jest, mm, to, y, to jest country tuż za naszej południowej granicy. kantry y, oparte na resentymentach. Tak, wiesz, bo myślę, że niewiele osób wie o tym, że y, za czasów komuny, słusznie minionego czasu w naszym kraju, ale nie tylko w naszym kraju, ogólnie we wschodniej, południowo-wschodniej Europie, y, że tam jednak kantry w podziemiu, działało bardzo mocno. Był, był, był mocny faktycznie kantrowy underground yy, w Czechosłowacji i i, i, I tam to, to, to, co się w country, tym, w tym bloku sowieckim działo wtedy, to rezonowało właśnie na cały ten, ten obszar i, i do nas to docierało. No myślę, że starsi słuchacze mogą, mają prawo kojarzyć takich wykonawców jak chociażby Karel Gott. No, no no, chyba, to... chyba taki najbardziej tutaj znany przedstawiciel tego czechosłowackiego... Kanty. No ewidentnie, to był taki nasz tutaj wschodnioeuropejski Johnny Cash. Absolutnie, absolutnie. No też warto chyba powiedzieć, że na pewno taką inspiracją Karel Gott był dla jednego z największych polskich kowbojów już świętej pamięci, ale wspaniałego Krzysztofa Krawczyka. Zgadza się, też na pewno wiem, bo ostatnio czytałem wywiad, że dla innego tutaj przedstawiciela polskiego country, ale takiego już teraz, o, ostatnio mam wrażenie, że renesans przechodzi, czyli Zenon Martyniuk też się wzorował na Karolu Gocie. Ach, ta Czechosłowacja, no... Grajmy, w... grajmy. Posłuchajmy. Grajmy, lato przypływa. Czechosłowaki tutaj, no, zrobili nam taki już letni, letni nastrój. Poczuliśmy się prawie jak na festiwalu country w Mrągowie albo w Wolsztynie. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, że w Wolsztynie też odbywa się festiwal, festiwal prawdziwego country. Nie, festiwal country, tylko festiwal prawdziwego country. No dobrze, drogi Lolo, ale mamy dzisiaj środę i jako, że mamy środę to... Hmm, to... <głos> to przed nami typowy, środowy punkt programu, który przedstawi nasz... Yy, no, drogi... sprawca, sprawca tego zamieszania. Sprawca tego, że dzisiaj Bolo i Lolo yy, do was mówią. I sprawca tego, że afera polski, skręca w stronę, polski, w stronę właśnie polski, polski znany muzyk country wspomniany już tutaj przez nas kiedyś miał taki hit jak do tego doszło. Nie wiem i właśnie my wam tłumaczymy jak do tego doszło. Yy, a w, może nie o tym, ale o sporcie yy, opowie wam właśnie tenże sprawca Michał Rogoziński. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radio Afera. Kilka minut dla weterze Michał Rokaziński. Zapraszam na podsumowanie tygodnia. Wiara Lecha Poznań zagra w futsal ekstraklasie. W sobotnim spotkaniu 20. kolejki pierwszej ligi niebiesko-bieli pokonali 6-1 Red Devils z Chojnice. Tym samym na dwie kolejki przed końcem matematycznie przypieczętowali sobie awans. Mecz z Chojniczanami skupiał jak w Soczewce cały przebieg sezonu. Kibol kolejorze już po pięciu minutach mieli na koncie trzy bramki. W skali całych rozgrywek rozg Ogląd od Wygrali 19 spotkań i zremisowali tylko jedno. Na pewno byśmy wzięli to w ciemno, więc ta jedna wpadka w lemborku e, mogłaby nie być też. Myliśmy z mnóstwo sytuacji, ale ale wierzymy to w ciemno, tak jak jest. Cieszymy się, że już mamy to za sobą i już będziemy myśleć o ekstraklasie. Komentował kapitan wiary Dominik Salecki. Zanim jednak ekstraklasa, to zespół wiary rozegra po Wielkanocy jeszcze dwa pierwszoligowe spotkania. Pierwsze z nich 11 kwietnia na wyjeździe z Biały Białystok. Drugie 19 kwietnia u siebie z asetesem UW Wilanów. Świetny weekend mając za sobą także piłkarze wodni tak Poznań ze srebrnym medalem Pucharu Polski w finale poznańcy ulegli gospodarzowi turnieju, a zesłowi Uniwersytetowi Warszawskiemu 7 do 16 wcześniej rozprawili się jednak z dwoma zespołami z Łodzi w ćwierćfinale pokonali Neptuna Uniwersytet Łódzki 16 do 11 a w półfinale ESTW Politechnikę Łódzka 12 do 11 dumy z kolegów niekł grający trenach zespołu Tomasz Korzeczki oprócz nas trzech Michała Dekonowa, i Areka i mnie to są bardzo młode chłopaki tu trzech reprezentantów z reprezentacji 16 grało w tym finale zbierają doświadczenie to nam za zaprodu... Na pewno. Po Wielkanocu ułotek Polistów czeka powrót do rozgrywek ligowych. Za półtora tygodnia ponownie zmierzą się z Politechniką Łódzką. tym razem jednak nad termach maltańskich. Jeszcze przed świętami sporo pracy czeka natomiast kaszekarki N.A. z Politechnika Poznań awansowała do półfinału Basket Ligi Kobiet. W ćwierci nałowej z takich gier akademiczki w czterech meczach pokonały zagłębie Sosnowiec. Po dwóch triumfach u siebie podopieszne wojciecha żawarskiego najpierw uległy na wyjeździe 71 do 74, by w kolejnym spotkaniu zwyciężyć 84 do 72. To pierwszy awans poznania, najlepszej czwórki od 22 lat. Półfinąłowym wywalem azs Politechniki będzie triumfator rundy zasadniczej, a j Wielkopolski. Tu także zmagania toczą się do trzech zwycięstw. Pierwsze dwie gry dziś i jutro na wyjeździe w Poznaniu. Panie zagrają tuż po świętach. Trzeci mecz zaplanowany jest na przyszły wtorek, na 18. Ewentualny czwarty, 24 godziny później. Ostatnie tygodnie są z kolei do zapomnienia dla panów. Do 8 wydłużyła się seria porażek pierwszoligowego ENA Basketu Poznań. W środę podopieśni Jedmunce Waleki na wyjeździe ulegli 84-93 SKS-owi Starogard Gdański, rzucający Mikołaj Stopie. Zwracał po tym spotkaniu uwagę na większe ogranie gospodarzy. Oglądając nawet wideo, przygotowując się do meczu, widać to doświadczenie. Widać, jak grają w koszykówkę, są spokojni, dzielą się piłką, dobrze bronią. się tak na dobrą sprawę nie zaskoczyli, bo na wszystko byliśmy przygotowani, no do tego doświadczenia nas brakuje. Za sensację trzeba z kolei uznać wynik z niedzieli. Wówczas Basket na swoim terenie przegrał 84 do 90 z żubrami Białystok. Zespół z Podlasia jest absolutną czerwoną latarnią pierwszej ligi. Wygrana w Poznaniu jest dla niego dopiero czwartą w 28 rozegranych spotkaniach, który żubrów ciężko jednak uznać za przypadkowy. Goście wyszli na prowadzenie w połowie drugiej kwarty i nie oddali go do końcowej sereny. Skrzydłowy basketu Kaspar Monkowski podkreśla, że rozwiązanie problemów drużyny nie jest łatwe. To dlatego, że zła passa nie ma jednej konkretnej przyczyny. W każdym meczu może być to inne, źle wykonanie założenia trenera, bądź jakieś nasze głupie błędy, brak chłodnej głowy gdzieś tam. Nie wiem, staramy się zrobić wszystko, by to odmienić. Basketowi, który jeszcze niedawno liczył na awans do fazy play-off w oczy zaczęło zaglądać widmo relegacji. Podopiecznie Edmond Cawalejki z bilansem 11 w zwycięstwie 18 porażek osunęli się do strefy spadkowej na 15. miejsce w tabeli. Następne spotkanie za tydzień do Poznania przyjedzie wówczas Decka PELPLIN. Panie lepiej zaprezentowały się od panów także wśród szczypionistów. NAWKS Grunwald Poznań przekrał 30 do 32 z azs Magie Kraków w sobotnim domowym starcie 21. kolejki Ligi Centralnej. Kluczowo okazała się środkowa część drugiej połowy. Wojskowi od stanu 20 do 17 stracili w niej 7 kolejnych goli. Tym samym, jak zauważał rozgrywający Dawid Krzywicki, nie udało się zrewanżować za jesienną 10 porażkę pod Wawelem. Mieliśmy bardzo głód po w tamtej. Po raz w Krakowie. Niby jest lepiej, minus 2, ale jednak dalej jest niedosyt. Do, Uważam, że skuteczność trochę nas pozabijała. Niby 30 bramek, ale jednak skuteczność tutaj zawiodła. Wątpliwości nie było natomiast u kobiet sobotnie w takcie 19 jak gugii centralnej pomiędzy ENAP na Poznań, a SMS-em SMSM ZPRP1 płask zakończyło się wynikiem 40 do 28. I choć wynik wskazuje na zwycięstwo lekkie, łatwe i przyjemne, a SMS to zespół z dna Tabeli to trenerka poznaniany Kamelia Chmilewska podkreśla, że mecz wcale nie był spacerkiem. Czas zespół, Jeżeli jest trochę do przodu, wchodzi w rozluźnienie, trzeba motywować i dodawać nowe rzeczy taktyczne, żeby jednak prowadzić zawodniczki do końca i żeby były skoncentrowane, więc to nie są łatwe mecze, a ostatnio SMS bardzo ładnie zagrał z Olkuszem, więc nastawiałam się na to, że może nie być tak łatwo. Oba zespoły ustabilizowały swoją pozycję w tabeli. Grunwald wśród panów jest piąty, a piłka ręczna przykład pań czwarta. Teraz oba zespoły czeka na przerwa, mężczyźni wrócą do gry w drugi, a kobiety w trzeci weekend kwietnia. A na koniec pierwszego w tym miesiącu doliczonego czasu wracamy na basen. Uniwersytet Warsza wśród pań i Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach wśród Panów. Te uczelnie okazały się najlepsze podczas finału Akademickich Mistrzostw Polski w Pływaniu. Organizatorem zawodów był Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu. Na termach malteńskich pojawiło się około 1100 pływaków z niemal 90 uczelni i bardzo różnych środowisk. To widać po składzie tutaj uczestników, którzy pływają, że obok kadrowiczów zawodników, którzy startują na igrzyskach olimpijskich, na uniwersjadach, na Mistrzostwach Świata czy Europy. Są też sportowcy bardziej rekreacyjni, ...tacy, którzy pływają dwa razy w tygodniu na treningach, więc różnice są czasami bardzo duże. Mówił prezes Organizacji Środowiskowej AZS-u Poznań Tomasz Szpondar. Kameczkiem do ogródka może być jednak wynik sportowy. Uczelnie ze stolicy Wielkopolski nie wywalczyły bowiem ani jednego medalu. To wszystko na dziś. Doliczony Czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu też jeszcze dziś po godzinie 18.00 w programie gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek, także o 18.00. Dziś był z Wami Michał Kroziński. Do usłyszenia. Doliczony czas.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 W zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Moje płuca i moje serce ja nie gotowy znów na takie lato Nie chcę Ci sam na mieście Dziś jestem sam na mieście Cele się myśla. Piękny zespół o pięknej nazwie Poczta Polska. Prawie jak Poczta, Poczta Konna. Taka. Kiedyś była to Konna Poczta Polska. No właśnie. To, to taka reminescencja tutaj. I, Wiesz, kto wie, co się wydarzy na świecie w najbliższych latach. Może wrócimy do tych, a może już koni też wtedy nie będzie. I tylko koni żal. To ale widzisz, to był piękny, piękny utwór country. To był jeden z piękniejszych. To taki utwór utwór legenda, utwór, um, utwór od którego wszystko się zaczęło, od którego liczymy czas nowej ery country w Polsce. Drodzy Państwo dzisiaj Aferanek prowadzi dla was Bolo i Lolo, czyli kowboje na falach. No. Powoli, powoli dobiegamy do końca tej audycji, ale to tylko koniec na dzisiaj, bo Radio Afera zmienia swój profil, staje się bardziej country, a w związku z tym... Będziemy się słyszeć codziennie. Przez najbliższy rok, co najmniej z opcją przedłużenia kontraktu na kolejne trzy lata. Tak chyba, że będzie wrogie przejęcie, chyba, że wykupi nas... Będzie transfer, wrogi się. transfer do konkurencyjnej już tutaj, My już tutaj z, z Patrycją Adasza, która realizuje dzisiejszy aferanek, mamy pewne plany związków zawodowych, kowbojskich związków zawodowych, Unia, Unia kowbojów prawdziwych. Może tak ja to ci powiem ci tak. Gdyby zadzwonił do mnie ojciec dyrektor pewnej zgnanej ogólnopolskiej rozgłośni, nie mógłbym powiedzieć nie. Wiesz, że jestem wielkim fanem, że słucham tylko dwóch Rozgłośnie Radio Afera i właśnie ta druga. Ale, drodzy nasi, przed nami kolejna nowość muzyczna dzisiejszego dnia i tym razem bardzo ciekawy, ponieważ jest to nasz naturalizowany cowboy, Straight from Alabama, Stan Bukowski po polsku Stach Bukowski e... utwór pod tytułem Obojętność. Czekałem na złość Na rozmowy głosu Krzyk, że milczenia w końcu poznam sedno, głęboki to ciąg. Posh, we're bukałski, mm. jak stan y, y, wojenne na przykład albo stan tak. Tymiński też. Też tak. Wydawało się, że był zapomniany, a wraca. Wraca z Tantymiński. To jest niesamowite. Pełen emocji. Niesamowite. No, niewiarygodne wręcz. To nie, nie, niespodziewane. To jest akurat coś, co bardzo lubię w naszym kraju, że y, są rzeczy turbo zaskakujące, że wydaje ci się, że jednak łapiesz jakąś y, przewidywalność, że wiesz, czego się spodziewać. I nagle... BUM! I o to właśnie chodzi. Bo wtedy czujesz, że żyjesz. Wtedy czujesz tę niesamowitą właśnie magię życia, że nie możesz być na nic przygotowany, żeby tak, reagować. To jest, to jest znowu tutaj, znowu metafora tego kowbojskiego życia, że tu musisz być przygotowany na wszystko i reagować, być elastycznym. Drodzy słuchacze, czas Bolo i Lolo w dzisiejszym aferanku powoli dobiega końca, ale zanim się pożegnamy, to chcemy wam przypomnieć, że przez ostatnie 11 minut trwa... Konkurs, w którym do wygrania są trzy pojedyncze wejściówki na tegoroczny Nextfest. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248 i napisać w nim afera.next. Następnie imię, nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie, za co najbardziej lubisz Poznań wiosną. Koszt takiego SMS-a to 2,46. Chcemy przeczytać, za co lubicie Poznań wiosną i przyznać trzem osobom. Harnet na tegorocznego Nexta. Macie ostatnie 10,5 minuty. Po godzinie 10 rozwiązujemy konkurs. Spieszcie się, wysyłajcie i wygrywajcie. No i właśnie widzę, że teraz mamy w programie, w setliście naszej właśnie tego wielkiego, wielkiego artystę kant, wielkiego fana, wielkiego miłośnika country, wielkiego propagatora, wielkiego aktywistę country, czyli no właśnie, czyli właśnie kogo? I teraz powiem Ci tak, wokalista tego zespołu jest, jest kowbojem, jest germańskim kowbojem, oh. jest germańskim kowbojem, nazywał się James Osterberg. Osterberg jest to ewidentnie, no umówmy się jednak gdzieś tam no germańskie, około germańskie. Ale takie też trochę, trochę kojarzące się z tym właśnie e, kowbojskim życiem. Nie? Takie berg to berg, jakaś tak, góra. góra to, tak. No, no, no to, to dobrze tutaj kombinuje. No kowboje absolutnie. to jednak w, w górach, wy, na halach wypasali te te, te, te, te, te, te, te no, stada. stada. No, no wiesz, też na preri. Na prerii. No i, i co jeszcze możemy powiedzieć o tutaj? Mm, tym, Może bardziej, że znacie jako Iggy Pop i zespół The Studios I wanna be your dog. Fera 98,6 MHz Życie ze mną jest jak podróż po słońcu I tak też czekasz, aż bezpiecznie zejdę z góry Perbeka, proszę głowę bliżej słońca niż Gorta Dostaję jak Feniks z tych popielniczek Berczeka. Na niebie nie ma nic, czego, nie dam sam, sią mam trochę światła, parę chmur na drogę, kilka gwiazd obok, jakoś trzyma ich ten hel na ziemi Są zmęczeni, jeszcze szy wygrzejemy, grzejemy, niech mi wierzą na słowo Zawsze stali fardo, bo poznali miasto, mają za duże jaja, by wygrali z grawitacją Trochę śniegu z nieba, melanż jest ichali akcją, akcią, spadli z bez tej drogi, bo nie zaufali gwiazdą A nasz koncert jest jak, chyba już umarłem, tylko w niebie mogą czuć się tak Cześć za parę, anioły pod sceną, po w klubie Nie myślę, jakiś demony to zmienią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 Egzamin co wieczór na sali stopami Dotykam parkietu myślami Jestem gdzieś wysoko w chmurach Kumas akurat złapałem właściwy pułap, pułap.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 Czyli czas na serwis informacyjny, który przedstawi najdzielniejszy Cowboy z Zalasewa, Kacper Wrzesiński. Arsper Wrzesiński, zapraszam. Zbliża się Wielkanoc. To czas, kiedy wiele rodzin zasiada razem przy świątecznym stole, dzieląc się radością z martwych stania. Żeby zadbać o osoby, które z różnych przyczyn nie mają z kim spędzić święta, Poznańska Caritas organizuje własną inicjatywę. Śniadanie Wielkanocne w tym roku przygotowywane jest na 1400 osób. Przy czym zaznaczyć należy, że jeżeli chodzi o możliwość jedzenia tego śniadania przy stole, to przygotowujemy na około 250 osób. Pozostałe osoby wezmą pakiety śniadaniowe do domu, a także otrzymają jeszcze zarówno te osoby, które zjedzą śniadanie, jak i otrzymają śniadanie paczkę żywnościową. Mówił ksiądz Karol Maciejak, dyrektor poznańskiej Caritas. Co ważne, w tym roku śniadanie odbędzie się w starym budynku szpitala przy ulicy Łąkowej, a nie w namiotach, jak miało to miejsce przez kilka ostatnich lat. Wydarzenie poprzedzi rezurekcja o godzinie 8.30. Korki, objazdy, remonty. Od jutra tramwaje wrócą na ulicę Matyi i w Wierzbięcice. Pozwoli to zoptymalizować działanie komunikacji miejskiej w czasie objazdów wynikających z budowy trasy ulicy Ratajczaka i przebudowy mostu Chrobrego. Nowymi trasami pojadą pojazdy linii numer 6, 12, 18 oraz 10. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na stronie poznan.pl. Od początku tego roku w Wielkopolsce odnotowano 18 wzrost liczby pożarów w budynkach mieszkalnych. Ich wyniku tragiczną śmierć poniosło 9 osób, w tym dwoje dzieci. Do najczęstszych przyczyn tragedii należały zaniedbane oraz zanieczyszczone instalacje grzewcze oraz kominy, w których często dochodzi na przykład do zapalenia się sadzy. Trzeba dokonywać przeglądów instalacji grzewczych w naszych domach, ale także ciągów kominowych. Trzeba trzyścić te kominy, tak żeby właśnie sadza nie zalegała i potem się nie zapalała. Oprócz ogrzewania jest dogrzewanie, czyli miejscowe ustawianie farelek, grzejników. Za bliskie ustawienie tych urządzeń powoduje ryzyko zapalenia się czy to zasłon, czy innych elementów wystroju, ale także przegrzewanie się tos. Są momenty, w których może dojść i faktycznie dochodzi do pożaru. Uczulał młodszy aspirant Martin Halasz, oficer prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W ramach bezpieczeństwa warto zabezpieczyć się w czujki dymu i czujniki węgla, które pomagają wcześniej wykryć zagrożenia. Informacje na Wielkanoc w Radio Afera nie Prima Prilis. Dzisiaj o godzinie 18 w auli Lubrańskiego w Kolegium Minus odbywa się recital skrzypcowo-fortepianowy, podczas którego wystąpią Michael Weichmann, laureat II Nagrody Międzynarodowego Konkursu Skrzypczowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu z 1977 roku oraz Dina Joffe, laureatka II Nagrody międzynarodowego, międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Szopana w Warszawie z 1975 roku. Wstępne wydarzenie będzie bezpłatny pod warunkiem, że odbierze